Odcinek piąty. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Twórca serii Game Deck, Marcin Przybyłek, opowiadał o porzuceniu medycyny i chęci zostania aktorem. Wszystko to podczas spotkania autorskiego. Przepraszam za spóźnienie. Nie ma nic na usprawiedliwienie, usprawiedliwienie. Usprawiedliwiać się niech, niech, niech, się usprawiedliwa Warszawa. Zamykane mosty i straciłem tam za 20 minut. Znowu coś się zamknęło. Tragedia po prostu. A wstałem dzisiaj o piątej, żeby tutaj dotrzeć na czas. Yy, dobra, to jak nas słychać? Czy będzie potrzebny mikrofon, czy, czy nie? Słychać nas? Słychać nas? Tam na końcu słychać nas? A wy, a wy nas widzicie? Bo, bo my was nie widzimy. Jesteście pod światłem. O, tych widzimy. Tutaj widać, widać, słabo widać, nie widać. Nie widać, słabo widać, już zupełnie nie widać, widać. I wy możecie do nas strzelać, wy nie, bo was widzicie, wy nie, bo was bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo widzimy, a wy możecie, tak? żarcik taki. Dobrze, napieramy, tak? Napieramy, ale to, czyli dopiero dotarłeś na falcon, dopiero... nie, nie byłeś na poprzednich dniach? No nie byłem, dlatego że ja strasznie jestem teraz zapracowany, mam bardzo dużo zajęć i stwierdziłem, że skoro organizatorzy tak łaskawie mi wszystko skupili w niedzielę rano… To jest częściowo moja wina to przyjadę w niedzielę. Tylko, że nie przewidziałem, że, że w Warszawie te wszystkie zjazdy i przejazdy po, po mostach są tak w tej chwili pokomplikowane, że nie... <śmiech> widziałem dzisiaj o 5 rano ludzi na, na ślimakach stojących i takich rozkładających ręce, co się dzieje, what the fuck, nie wiadomo co ze sobą zrobić, bo już są na ślimaku, który wjeżdża w, na, na trasę, która wiedzie nie wiadomo dokąd, prawda? Ja troszeczkę lepiej znałem te te, te okolice, więc jakoś sobie poradziłem, ale tam niektórzy to byli zrozpaczeni. Ja takie dwie kobiety stojące rozmawiające ze sobą, samochody rozkraczone. No i ja tam pośród nich byłem. No tak, to jest częściowo moja wina, bo też przyjechałam z Warszawy. A, to Twoja wina jest. Tak. No, inaczej, inaczej mógłbyś trafić na sobotę rano albo mieć porozrzucane te punkty, ale... Yy, no to już ustaliliśmy, czyja tak tak się... wina, na szczęście, to nasza polska cecha jest. Prawda? No dobrze, no to, no, to, nie, no to nie zapytam Cię, jak Ci się podoba Falcon, bo jeszcze, jeszcze nie miałeś czasu sobie wyrobić opinii, ale a ja ci mogę jesteś tutaj pierwszy raz, czy któryś? Falcon był moim pierwszym konwentem w 2004 roku. To był w ogóle pierwszy konwent, jaki jak odwiedziłem w życiu. I od razu mi się spodobały konwenty właśnie dzięki Falconowi. Także ja przepraszam, że jest tylko coraz lepiej. Prawda, że jest coraz lepiej, tak? No, właśnie, dobrze. To… To było pierwsze takie, pytanie. Tak, to Zaliczałem. było pierwsze tak, pytanie tak, takie tak, na rozgrzewkę. Tak. Słychać tam nas, tak? tak no Mam jeszcze kilka pytań na rozgrzewkę, a potem myślę, że na pewno, skoro już tutaj zebraliśmy się o 9 rano w niedzielę, to na pewno po to wy w ogóle, sami też w coś… W ogóle brawo, wielki szacun, że żeście w ogóle przyszli o takiej barbarzyńskiej porze tak wcześnie. O, to jak, już w, to jak już wystawia w CEO Slayera, to może zaczniemy nie od Game Decka, tylko od CEO Slayera. Co cię, co cię podkusiło, żeby to napisać? Potrzebowałeś ferwy i napisania czegoś lwyfego, czy, czy coś jeszcze się za tym kryje? To jest potrzeba, e, która stoi za, za wszystkimi moimi książkami. Po prostu musiałem to napisać, bo e, nie mogłem patrzeć na to, co, co się dzieje na świecie. E, w moim przekonaniu człowiek, który nazywa siebie intelektualistą, ja tak nieskromnie siebie nazywam, e, powinien spełniać, może nie powinien, ja tak, ja przed sobą stawiam takie zadanie, spełnia, pe, pe, pe, mam pewne zobowiązania wobec, wobec rzeczywistości, w której się, e, w której zostałem, w którą zostałem wrzucony, e, a ta rzeczywistość jest stokrotna. To Ale jest myślisz, wy myślisz na tę rzeczywistość domów, a do takiej po prostu... Komplet, do takiego kompletnego absurdu i do takiego horroru jak w Senior gdzie ci pracownicy naprawdę są prawie prawie wyniewolnikami korporacji. A powiedz mi, jak mi zadałeś to pytanie, to mi się wrzuciło kilka rzeczy do głowy. Pierwsza rzecz, pracowałeś w korporacji nie. kiedyś? Aha, no właśnie. Mam, te, mam akurat taki wolny zawód, że raczej, raczej mi się nie zdarzy, bo A, no w tłumaczę. Właśnie. A no właśnie. Więc tak, ci, którzy pracowali w korporacjach, to wiedzą, że to się już dzieje, dlatego że wszystkie opisane sytuacje w Sea miały miejsce naprawdę, tylko ja je podkolorowałem, dodałem tam np. robota w tło, tak? Ale poza tym wszystko, jak jest opisane w tej książce, to się działy naprawdę te sytuacje, bo ja od 20 ponad lat zajmuję się szkoleniami korporacyjnymi, zawodowo, za mało moich książek kupujecie, więc muszę zarabiać w taki haniebny sposób. Więc y, robię szkolenia dla korporacji i nasłuchałem się tych opowieści o wrednych szefach mnóstwo, od różnego typu menadżerów, wyżej postawionych, niżej głównie wyżej postawionych. I ponieważ niektórzy z tych, menadżer, niektórzy z tych menadżerów stali się moimi przyjaciółmi, no to przy piwie, wódce, łyskaczu i innych takich szlachetnych bądź mniej szlachetnych trunkach opowiadali mi mnóstwo ciekawych rzeczy ja je wszystkie, wszystkie zapamiętałem, wszystkie je spisałem i umieściłem w tej książeczce. więc e, pierwsza rzecz to jest taka, że to opowieści są prawdziwe, druga sprawa oczywiście e, to jest komiks, tak? to jest komiks w, w postaci książkowej, więc Wszystkie postacie są przerysowane, albo w stronę pozytywną, albo w stronę negatywną. Taki był zamysł, więc oczywiście takich szefów byków do końca to tam może nie było, którzy byli to skłonni wręcz do morderstwa. Aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć jasno, że tak naprawdę w imię zysków morderstwa są dokonywane cały czas i to w dzisiejszych czasach. Pierwszy, Pierwszym takim morderstwami to są wojny, prawda? Jeśli uznać, że... Um, firmą jest państwo, chociaż nie, w tej chwili już nie należy myśleć kategoriami państw, tylko kategoriami właśnie korporacji, no to wojny są e, pierwszą kategorią zbrodni, tak, e, dokonywanych w imię zysku, a e, drugą kategorią, taką mniej oczywistą, to są e, produkty, produkty w, pro, produkowane przez korporacje, tak? jeśli idziemy do sklepu i znajdziemy tam chipsy, Albo, albo inne wysoko przetworzone produkty spożywcze to trzeba pamiętać, że one po prostu nas lekko podtruwają. Oczywiście nie jest tak, że je kupimy i zostaniemy zatruci natychmiast i umrzemy w boleściach, tylko będziemy umierać długo, pewnego dnia źle się poczujemy, pójdziemy do lekarza, który zdiagnozuje nam chorobę nowotworową, prawda? Tych nowotworów mamy w naszym świecie już bardzo dużo. Jak, jak, jak ja uczyłem się medycyny, to jeszcze wtedy, to były lata 80., to jeszcze wtedy nowotwory były rzadkością. To jeszcze mówi, mówiło się, że jak ktoś ma raka, no to straszna, straszna przypadłość, stosunkowo rzadka, pewnie umrze. Dzisiaj, co chwila, któryś z naszych znajomych e, zapada na chorobę nowotworową. I to nie jest tak, że nasza pula genetyczna tak gwałtownie, tak skokowo się pogorszyła, że wszyscy raptem zaczynamy chorować na raka, tylko winne jest zanieczyszczenie chemiczne pożywienia, powietrza, wody, ale głównie pożywienia. Więc de facto z pewnego punktu widzenia zbrodnie w imię zysku są dokonywane już. Tylko w sposób nies niesłychanie rozmyty, jeśli chodzi o przyczyny i niesłychanie rozmyty, jeśli chodzi o odpowiedzialność. Dlatego, że nie ma jednej osoby w danej korporacji, która by mo mo którą można by oskarżyć, tak? to odpowiedzialność jest rozmyta. W związku z tym, jeśli się nawet udowodni coś jakiejś korporacji, powiedzmy sobie, jakiś czas temu była głośna sprawa w jakiejś korporacji farmaceutycznej, już nie pamiętam jakiej, nie pamiętam, w związku, w związku z czym w każdym razie udowodniono, że kilkanaście osób, umarło wskutek stosowania pewnego preparatu, nikt nie poszedł do więzienia. Nikt. Korporacja dostała karę niedużą w stosunku do zysków, które uzyskała, a ci, którzy w jakiś tam sposób byli odpowiedzialni, zostali uznani za świetny określeni jako świetni menedżerowi i nadal tam pracują. Więc odpowiadając ostatecznie na Twoje pytanie, żyjemy już w bardzo niebezpiecznej rzeczywistości już teraz. A CEO Slayer to tylko jakby wyciąga na wierzch i troszeczkę, tak szczerze mówiąc, się bawi z tym, dlatego że tam to nie jest aż tak poważnie potraktowane, prawda? Jak no, ja tutaj trudno parę. to potraktować zupełnie na poważnie, jeżeli y, mamy właśnie tego Slayera w egzoskielecie, który widzi te tych płonących y, strafnych, y, demonicznych Ale właśnie. prezesów. Bo tam jest jeszcze element superbohaterstwa, prawda? Zawsze chciałam stworzyć super bohatera, no więc stworzyłem. Tak, on ma jedną super cechę, prawda? Widzi, widzi zło. Tak, ale też, ale też zdaje sobie sprawę, że jest takim trochę superbohaterem i próbuje nawiązywać do Batmana. Tak, tak, tak, tak. Jest e, opowiadanie, które jest prequelem tego, pod tytułem pierwszy raz i tam jest bardzo wyraźne nawiązanie właśnie do Batmana, do, do pewnego filmu e, z udziałem Bruce'a, e, Bruce'a który ogląda główny bohater i później nawiązuje w jakiś tam sposób. Nawet jego robot go nazywa Serf, prawda? Tak. tak jak właśnie, tak jak e, Alfred, tak? Alfred, mm -hmm, e, tak, Alfred. Alfred nazywa e, Wayne'a, Sir. No właśnie, ale... Słychać nas? Nie usypiacie tam? Nie. Nie? Właśnie, bo z wykształcenia jesteś lekarzem. Medycyny. medycyny. I, y, no, trzeba pamiętać, ale, bo... ale z, ale z weterynarze też nasi, nasi ale, z, ale z wykonywanego zawodu pisawem i wkoleniowcem. Tak. Dlaczego? W sensie jednak lekarz medycyny to jest y, y, wykształcenie, którego zdobycie zabiera trochę czasu, energii, poświęcenia i... Tego się nie robi, tylko po to, żeby potem robić coś innego. No właśnie. Wszyscy już jesteście na studiach? Wszyscy? Tak. Niektórzy pewnie po. Sami wybieraliście kierunek studiów? Tak. To moje gratulacje, brawo, tak należy robić. tak? Ja popełniłem straszny błąd, mianowicie posłuchałem rodziców. Jest takie przysłowie Kazimierza Dąbrowskiego pod tytułem Biada przedwcześnie dojrzałym które mówi o tym, że jak ktoś jest za szybko dojrzały, to on się już poukładał i on już się więcej nie będzie rozwijał. Tak? Ja jestem dokładnym przeciwieństwem tego, tego przysłowia, czyli, czyli myślę, że Dąbrowski nie byłby ze mnie do, końca, za, za, za mnie do końca zadowolony, dlatego że ja jestem ciągle niedojrzały. I jak szedłem na studia, czyli w wieku 18 lat, to naprawdę nie miałem pojęcia, co chcę w życiu robić. Myślałem, że będę naukowcem, ale fizykiem. Myślałem, że będę aktorem, że będę muzykiem, śpiewakiem. Rysownikiem, ewentualnie właśnie pisarzem, na pewno nie lekarzem. Ale mój tatuś, który był i był, jest hipochondrykiem, ciągle żyje, wszystkich na, na nas przeżyje, który już umierał, jak byłem młodym e, człowiekiem na serce, stwierdził, że on musi mieć w rodzinie lekarzy. I to e, i siostrę moją, 8 lat starszą, wysłał na studia medyczne i mnie. I ja nie miałem nic do gadania. Znaczy, gdybym miał dzisiejszy charakter, to bym się postawił, ale nie miałem dzisiejszego charakteru, tylko miałem wczorajszy charakter. No i byłem bardzo ugodowym, bardzo grzecznym, pozbawionym zupełnie agresji, pozbawionym zupełnie buntu młodym człowiekiem, który miał tak nieprawdopodobnie elastyczny umysł, że wierzył w to, że wszystko się jakoś ułoży. No więc e, poszedłem na studia, które trwają 6 lat, później 7 rok stażu, a po stażu stwierdziłem, że nie chcę być lekarzem. Czemu zrobili, ojcu, do wciś, iść na ginekologię? Ja badałem kobiety ginekologicznie, wiele, ale okazało się, że mam za krótkie trochę te dwa palce i ciężko mi się dostać do szyjki macicy e, i mnie bolało po prostu. Nie wiem jak z paniami, ale mnie bolało, więc e, nie byłbym dobrym ginekologiem, za bardzo bym się męczył. E, to po pierwsze, po drugie, mnie to nie interesowało. Odbierałem porody, robiłem różne dziwne rzeczy, wkładałem palce we wszystkie możliwe otwory człowieka, męskie też, ale mnie to nie fascynowało. No więc brzmi to jak bajka, ale no tak było. Ja robiłem wszystko na medycynie niezwiązanego z medycyną. Na przykład uczestniczyłem w zajęciach Studenckiego Koła Higieny Psychicznej. Tak? Ja tam Chodziłem kilka razy w tygodniu, to były bardzo intensywne zajęcia, tam były wykłady, prelekcje, ćwiczenia, treningi i tak dalej. Ja chodziłem na Aikido. Pod koniec studiów chodziłem na trzygodzinne treningi pięć razy w tygodniu, w związku z tym ja, mi się śniło Aikido, tak? Ja e, e, już, już byłem całkiem niezły, jeśli chodzi o tę sztukę walki, bo na początku, jeśli ktoś coś słyszał o Aikido, to jest tak, że przez pierwsze trzy lata człowiek sam się przewraca. Znaczy, wykonując te wszelkie techniki i tak dalej, człowiek traci równowagę sam w zasadzie. Jest zupełnie niegroźny dla przeciwnika, w zasadzie jest groźny dla siebie. No, coś tam próbuje zrobić i łupy do się przewraca. Ale potem zaczyna panować też nad ciałem partnera i ja już byłem po tej drugiej stronie mocy, czyli ponieważ już 5 lat trenowałem, to już byłem całkiem niezły w te klocki. Więc jakby ciągle staram się nie pamiętać o tej medycynie, o tym, co mnie czeka. Poza tym miałem nadzieję, że zostanę psychiatrą. A psychiatria to jest ta dziedzina medycyny, tak odległa od medycyny, że miałem nadzieję, że chociaż to mnie zainteresuje. No i stąd są moje te fascynacje różne w książkach, takie psychiatryczno-psychologiczne, bo już na drugim roku studiów bardzo mocno się kształciłem właśnie w tym kierunku, oszukując samego siebie tak naprawdę. Więc Zobaczyłem wreszcie już po tym stażu te, te przychodnie, te szpitale i pomyślałem, że ja miałbym tam pracować, to pomyślałem sobie nie. I to jest pierwszy moment określenia tożsamości. Pierwszy moment określenia tożsamości to jest słowo nie. I ja po raz pierwszy powiedziałem słowo nie po studiach, tak, po stażu. Późno, bardzo późno. Więc powiedziałem, że ja tego nie mogę robić, więc już wiedziałem, kim nie chcę być. Kim chcę być, to jeszcze długi czas nie wiedziałem, bo to nie jest tak, że ja od razu zacząłem pisać książki, prawda? pisałem jakieś opowiadania na studiach, ale nie byłem przekonany, że to chcę robić, że chcę opowiadać historie fantastyczne. No, ale to był pierwszy moment, pierwszy moment do określenia tożsamości. Jeszcze nie jestem do końca pewien, co chcę robić w życiu, tak? mając 47 lat, więc tak, tak, no tak jest. No dobra, a jak zaczynałeś pisać Game Deck'a, wiedziałeś, że to się tak rozrośnie? bo szczerze mówiąc, kiedy zaczynałam pierwszą część, to miałam no. wrażenie, że to będzie taka trochę futurystyczna powieść detektywistyczna, trochę akcji, trochę czegoś. W momencie, kiedy kończyłam czytać obrazki z Imperium, to miałam takie... Gdzie jest... Czy, czy to nadal jest ta sama seria? Co tam, co tam się po drodze stało i w którym momencie to się tak zmieniło? Mm -hmm, mm -hmm. To przeczytałaś obrazki z Imperium. Przeczytałam. Brawo! Czyli całość połknęłaś. A kupiłaś te obrazki z Imperium w tak, nie? To znaczy, bo... nie, w e-booku. Czyli to byłaś Ty? W tak? e-booku. Znacie ten dowcip, tak? Jak podchodzi do pisarza czytelnik, mówi: Wie Pan co kupiłem Pana książkę, i wtedy pisarz mówi: To Pan. <laughs> więc dobrze, więc wracając do pytania, e... nie, tutaj widziałam, że jeszcze, jeszcze jedna osoba przynajmniej. O, jeszcze ktoś kupił, dobrze. E... To było tak, że od razu widziałam, że to będzie opowieść o rozwoju. I od razu widziałem, że Torquil odejdzie od gier w pewnym sensie, dlatego że ja byłem nałogowym graczem i w pewnym momencie mojego życia no, poradziłem sobie z tym nałogowym, takim bardzo intensywnym graniem, które troszeczkę mi rozbijało życie, takie osobiste. I wiedziałem, że dążę do takiego uniwersum podobnego do gwiezdnych wojen, czyli mnóstwo planet, mnóstwo rzeczywistości, w których można się zagubić, można stworzyć milion opowieści w różnych miejscach. Do takiej rzeczywistości do, do, dążyłem. To wiedziałem od razu. W pewnym momencie, jak napisałem pierwszą część, drugą część, stwierdziłem, że cholera, ja muszę ten czas, ten świat przyspieszyć. Musi być jakiś accelerando, bo zanim dojdę do tej rzeczywistości, yy, Gwiezdnych, Gwiezdnych Wojen, no to będą musiał napisać jeszcze 10 książek. I stąd te skoki pomiędzy... Są pewne skoki, tak. One są logiczne, one są uzasadnione, ale uważny czytelnik zauważy, że tam jest pewien taki push, tak, pewien taki kick, który służy temu, żeby to wszystko szybciej się rozwinęło niż wolniej. Ja pamiętam zarzuty ze strony czytelników, już którzy czytali sprzedawców lokomotyw powiedzieli, ale to nie tak miało być, to miał być detektyw, on miał działać ciągle w grach, dlaczego Ty to zrobiłeś? Każda następna, jak wiemy, część jest kolejnym schokiem i ja widzę w tej chwili, że to było słuszne, to znaczy jest część czytelników lubi rzeczywistości konstans. tak jak, nie wiem, opowieści o Sherlocku Holmesie, który się prawie nie starzeje, czy o konanie, który dopiero w późnych opowiadaniach zyskuje brudkę przeciętną w tak? Ale poza tym to są ciągle ci sami bohaterowie w tych samych rzeczywistościach. Ja uważałem, że to jest... Znaczy, dla mnie to jest nieciekawe. Ja, tworząc tę sagę, czytałem Jamesa White'a cykl Szpital Kosmiczny, czytałem równolegle Sapkowskiego saga o Wiedźminie i Dune. Te trzy rzeczy. Yy, no, jakoś tak mniej więcej. I zobaczyłem tak, że White popełnia błąd, ponieważ zbyt wiele tomów kolejnych jego cyklu to są powieści o doktorze Konaueju, który rozwiązuje kolejne zagadki. Te zagadki za każdym razem były dobre, za każdym razem były ciekawe, ale ja w pewnym momencie byłem znużony tym samym schematem. Jest zagadka, jest rozwiązanie, konowej ma rację, inni się mylą. Tak to zawsze się kończyło. E, u Sałkowskiego zobaczyłem, że e, z kolei w Sadze jest za mało o bohaterze, za dużo o bohaterach pobocznych. Ja ciągle chciałem coś o Wiedźminie, a on pisał ciągle o kimś innym, w tym o Ciri, której nigdy nie polubiłem. Ktoś lubi Ciri w ogóle z tego towarzystwa? Ja jej nie lubiłem. Wredna suka, suczka może, bo to dziewczyna, prawda, młoda. Zero sympatii, w ogóle się o psychopata generalnie, coś jak, jak gra o tron, tak? Wiedźmin płaczący, że nie ma uczuć, co jest z się samą w sobie, prawda? No, ale nie będę się czepiał Andrzeja, bo rzeczywiście nie wypada. No, a jeśli chodzi o Duna Herberta, widziałem, że u niego z kolei jest taki problem, to jest Czepiam się Raki, prawda? Sapkowski, Herbert, przybyłek się czepia takich nazwisk, no dobrze. Ja zrobiłam sobie pracę magisterską u się Herberta, więc. No dobra. Aha, czyli mogę. E, więc u niego zobaczyłem, że im dalsza przyszłość, tym bardziej wychłodzona, tym bardziej odległa, tym bardziej taka nieprzyjemna w odczuciu mniej kolorowa. To mnie bardzo bolało, bo y, ja lubię.. Y, to zabrzmi infantylnie, lubię kolorową, pełną, pełną inkrustacji, detali, rzeczywistość odmalowaną przez pisarza. Jeśli za zaczyna w niej wiać pustką, taką nostalgią, to się zaczyna źle czuć, a u Herberta im dalej, tym bardziej wiało, prawda? No właśnie, więc wiedziałem jedno, że oprócz tego, że saga musi się rozwijać, to każdy następny to musi być ciekawszy, stwarzać ciekawszą rzeczywistość, taką, w której ja chciałbym żyć. Znaczy myślę, że gdyby Herbert pisał y, Gendek'a, to po prostu ludzkość te kolejne starcia przegrywała Tak. się tak. coraz bardziej rozpraszała. Pewnie tak. Dlatego, no, e, dlatego w obrazkach z Imperium mamy latający dom e, z basenem, tak, nie jednym. Znaczy Ja basenu tam nie opisuję akurat, ale, ale myślę, że on tam gdzieś jest i to nie jeden, który, który jest otoczony przez wiszące, latające tarasy. W tym domu mieszka grupa przyjaciół, którzy mogą tym domem podróżować, gdzie tylko chcą i nie są sami. Za nimi podąża cała wielka karawana i to jest jedna z tysięcy karawan, które sobie mogą podróżować dlatego, że ludzie już nie są przywiązani do jednej planety, do jednego miejsca. I myślę, że w takiej rzeczywistości chciałbym żyć. Ja tu zawsze marzyłem o lataniu i tutaj każdy lata, no bo sobie nawet, nawet sobie dzieci nie wyobrażałem, jak kiedyś można było chodzić, prawda? Jak, to, jak wyglądała rzeczywistość, gdzie się chodziło. No więc odpowiadając o Twoje pytanie, tak wiedziałem, że to się będzie rozwijało. Wiedziałem w jakim kierunku. Um, no i tyle. Okay. To może jeszcze na razie jedno pytanie ode mnie, a potem zobaczymy, czy, czy ktoś nie chciałby o coś spytać. Mianowicie chyba jak pisałeś jeszcze pierwszą część MDT, to te sporty nie były takie popularne. A, a z kolei w świecie game Deka to, je, to był już biznes i y, rozrywka z wielomilionową widownią. znaczy tak, pierwsze opowiadania o game Deku powstały w 2001 czy 2002 roku. I ja już wtedy byłem po trzyletniej współpracy z, ze światem gier komputerowych. I tam dosyć dużo się pisało i mówiło o tym, jak gry się rozwiną I e-sporty może nie były, w ogóle nie były popularne, ale już istniały. I już się przebąkiwało o tym, że tutaj ktoś wygrał jakieś 10 tysięcy dolarów za zwycięstwo w jakimś tam turnieju StarCrafta, tego pierwszego, czy WarCrafta może, już się pamiętam. Tutaj ktoś coś wygrał, było zdziwienie, że można na tym zarabiać. E, więc to już się pojawiało. No i nie trudno było przewidzieć, że rzeczywistość, jeśli chodzi o e-sporty, się, się rozwinie. To jest tak, jak wiesz, niedawno naukowcy odkryli, że wokół innych słońc krążą planety, prawda? To niedawno. Więc nauka jest taką dziwną dziedziną, że dopóki nie ma twardych dowodów, to naukowcy nie mogą niczego powiedzieć. To, co w książkach science fiction było wiadomo od dawna, że wokół innych gwiazd krążą planety, to myśmy wszyscy wiedzieli, oprócz naukowców. Więc jeśli chodzi, żartuję oczywiście, oni też to jakby wiedzieli, ale nie mieli dowodu, więc nie mogli tego głośno mówić. Więc jeśli chodzi o te sporty, to jakby dla nas było oczywiste, dla mnie, dla Piotra Pieńkowskiego ze świata gier komputerowych to było oczywiste, że gry będą coraz mocniej, coraz um, intensywniej uczestniczyły w, w myśli kultu, kulturowej, kulturalnej człowieka i, e, i że te sporty się rozwiną. No teraz będzie film Warcraft, tak, w czerwcu 2016 roku. jeden. z już z wielu, które powstały na podstawie gier i już mnóstwo ludzi zarabia. Chińczycy zarabiają na grach komputerowych, na Warcraftcie, prawda? Siedzą sobie w takich straszliwych fabrykach, tak, no, śpią na, na łóżkach piętrowych, 12 godzin pracują grając w Warcrafta, a później e, sprzedają, co oni tam sprzedają? Złoto, złoto, złoto tak? A w, z kolei Rumunii sprzedają swój czas, czyli jakaś amerykańska para, która nie ma czasu grać w jakąś grę, oddaje swoją postać takiemu dziecku właśnie w Rumunii widziałem taki program film dokumentalny i to dziecko przez tydzień rozwija tę postać, upgradeuje ją o 10 level i dostaje za to nie, nie pamiętam ile jakąś, nie wiem, jakąś, jakieś marne pieniądze 100 dolarów chyba czyli to dziecko jakby sprzedaje swój czas za pieniądze a Amerykanie dostają za to podlewelowaną postać więc to ja, ja na takie rzeczy nie wpadłem e, jakie odkryłem jakiś czas temu które się już dzieje No dobrze. To może y, ktoś tutaj chciałby zadać pytanie. Będziesz mówić, czy chcesz mikrofon? Nie wiem, mnie? My słyfymy. Musisz tak mówić, żeby tamte dziewoje Ciebie słyszały, tak? Okej. Okay. Powiedziałeś, że byłeś zapalonym graczem w pewnej chwili. Tak. Chcesz, że aż miałeś problemy z tym niemalże. Tak. Czy, więc pytanie, w co grałeś? To były jakieś RPG, strzelanki? Cóż to było i dlaczego? Grałem we wszystko oprócz gier e, sportowych. One mnie nigdy nie fascynowały. Znaczy uważałem, że FIFA jest fajna, jak się gra z kumplem, kumpel gra, a ty komentujesz, to jest śmieszne. Ale poza tym nie grałem w gry sportowe, a poza tym grałem we w gry wszystkie, nawet w gry rajdowe. Tak? Miałem fajną, nadal mam kierowcę Momo z force feedbackiem z zmianą skrzyni biegów z pedałami. Brrr, brrr. Wiesz, że jak jedziesz po, po deskach, czy po czymś tam, to takie kierownica ci się trzęsie. Jak uderzasz w inne samochód, to ci się odbija z mocnym takim fajnym silnikiem. Miałem bardzo dobre joysticki, też z, oczywiście z force feedbackiem. Uważałem, że to jest lamerstwo, te joysticki takie precyzyjne, dzięki którym można łatwo celować. To było nie dla mnie, myślałem czuć, że się chowa podwozi. <słysged> Musiał się czuć. Jak szedł szegoś mechem, to ten joystick musiał rzucać na boki, wiesz? No, zawsze miałem niezłe myszy. Grałem, więc tak, symulatory, gry wyścigowe, symulatory kosmiczne, lotnicze takie poważne. RTS-y oczywiście. RTS-y są najgorsze, moim zdaniem, jeśli chodzi o kondycję gracza, bo czyli te gry typu Warcraft, przedtem Command and Conquer. Starcraft, chociaż tak naprawdę Blizzard nigdy mnie nie zachwycał, wolałem Command Conquer, one były dla mnie ciekawsze te gry. Dlaczego moim zdaniem RTS są najgorsze? One najbardziej jakby chyba nasilają pracę mózgu i później powiedzmy sobie przez pierwszą godzinę nie ma mowy o spaniu, a potem sen jest tak płytki i cały czas się śni gra, że człowiek wstaje nieprzytomny, jest po prostu wyłączony ze społeczeństwa, tak? jeśli, masz, jeśli żyjesz w komórce społecznej jakiejś, czyli masz dziewczynę, masz chłopaka, no to jesteś dla tej osoby nieprzyjemny, drażliwy, myślisz tylko o grze, tylko o tym. No i w co grałem, co grałem jeszcze? No jeszcze? Jakie jeszcze są? RPG, oczywiście, wszelakie. Ja pamiętam czasy, kiedy wróżono, że RPG upadną w ogóle, kiedy, kiedy w ogóle w, w pisano w prasie, w prasie branżowej RPGi są nudne, nieciekawe, już jest koniec, zmierzch RPGów, już nie powstanie żaden dobry RPG, po czym powstało Baldur's Gate, czyli gra, która tylko rozmachem, bo niczym nowatorskim, nie, nie udowodniła, że, że można zrobić wspaniałe i później się znowu rozwinęły, tak więc mnóstwo, mnóstwo tych RPGów, Planescape Torment, uważam, jedna z najlepszych gier w ogóle czasów. RPG, taki troszeczkę niedoceniony, prawda? On się, znaczy, się nie sprzedał tak dobrze jak Baldur's Gate, a powinien się sprzedać, nie, bo lepiej. Przygodówki! Gabriel Knight, Blood of the Damned, Blood of the Sacred, jedna z najgenialniejszych gier, jaka powstała moim zdaniem, którą przeżywałem, przy której płakałem głęboko, bo to jest poważna gra. No i wszelkie inne przygodówki. Także praktycznie we wszystkie gry możliwe, i to nie był, to nie był krótki epizod. Ja grałem od powstania pierwszych gier, czyli od ZX Spectrum, będę do wszystkich gry, później Commodora, MIGA, e, pierwsze PC-ty aż do mniej więcej roku 2000, czy 2000, może drugiego. Pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że siedziałem wieczorem, pomyślałem sobie, może bym coś zagrał jakiegoś fallouta i tak dalej. I stwierdziłem, że o Jezu, ale gry są takie męczące. Takie męczące są, nie mam siły i to był pierwszy raz, kiedy nie polazłem do tego gabinetu swojego i nie zacząłem grać ku udręce mojej żony, tylko pomyślałem, że zrobię coś innego. E, tak, e, oczywiście ten intensywny okres takiego intensywnego grania to było ze 3 lata, to był bardzo zły okres, ja po prostu za późno się kładłem spać, sen był podły, byłem monotematyczny, nie do wytrzymania. Myślę, że byłem nie do wytrzymania. Także w tej chwili jak widzę młodych ludzi, którzy grają dużo i ich rodziców, którzy się zastanawiają, co z nimi zrobić, to troszeczkę przestrzegam, bo wiem na sobie, jak potężnym magnesem jest komputer i gry. Czy pisałeś podczas tego okresu? A drugie, czy jeszcze grasz gry? Pisałem gra o story czyli takie anegdoty o graczach. Stworzyłem ich około 500, one się ukazywały drugiem w piśmie Świat Gier Komputerowych. I wydałem e-booka, gra o story, the book, gdzie jest o wiele więcej tych anegdot, bo naczelny prosił mnie o 15 miesięcznie, a publikował gdzieś do 5 takich dopasowanych tematycznie do numeru. I ja tam opisywałem typowe takie, typową dole gracza, na przykład to, że gracz marznie. Mało kto o tym wie, że gracz przed komputerem Marznie, głodnieje, tak? robi się naprawdę głodny, że gracz ma często przepełniony pęcherz, ale nie jest w stanie oderwać się od tego komputera. No, O wielu takich rzeczach, o których ludzie, którzy nie grają, nie mają pojęcia. Ja o tym pisałem i ujmowałem to w formę takich zabawnych, lekko filozoficznych, czasem psychologicznych anegdot. Także ja przekuwałem, cały czas przekuwałem swoje przeżycia związane z grami na jakąś tam twórczość, ja to przetwarzałem. Oczywiście, a później powstał gamedek, który jakby pokazał, że gry w przyszłości zwłaszcza, to będzie coś jeszcze ciekawszego A jak gra? Czy grasz jeszcze? A, <śmiech> gram dużo mniej. Dużo, dużo mniej. W zasadzie to częściej kupuję gry i mam je na, na, na laptopie niż w nie gram. Troszeczkę w Battlefielda czwartego, troszeczkę w Medal of Honor, tak? Modern Warfare, taka gra wyszła troszeczkę w War of Thunder to jest te samolociki latające War Thunder tak. War Thunder przez chwilę mnie wciągnęły gry iPadowe, ale stwierdziłem, że to jest bardzo zły pomysł te gry typu pay to win, bez sensu, straszne to jest oszustwo. hochsztaplerzy weszli do branży to jest straszne po prostu pojawiły się takie gry typu E, clash of Clans i tak dalej. To, to, to, to jest przestępstwo. Tak? Na te gry się wydaje tysiące złotych. prostu. Więc w te też, te też, ale już je wyrzuciłem. Wszystko. A w prawdziwe gry, czyli MUDY grałeś? Nie. Ja nie grałem chyba, bo nawet ta nazwa niewiele nie mi mówi. MUDY? Tekstowe sieciowe. Nie, nie, nie, to za, za starych dobrych czasów grałem w gry tekstowe, sieciowe, na przykład Urban Upstart była taka gra, na ZX Spectre, ale później, później, słyszałem o tych grach rzeczywiście, ale nie grałem go. E, chciałbym zmienić na medium filmowe teraz. Wspominał Pan o chęci bycia aktorem, więc w jakich filmach? I drugie pytanie. Otrzymuje pan złoty bilet i może go wręczyć każdemu reżyserowi na świecie. Kto mógłby zekranizować game'ek? Żyjący, nieżyjący, wszystko jedno. Ale fajne pytanie. Jeśli chodzi o rolę, to ja się długo nad tym zastanawiałem, bo naprawdę myślałem poważnie o tym zawodzie. I stwierdziłem jedną rzecz, która mnie bardzo zaniepokoiła, że nie chciałbym grać w większości ról, które są w kinie. Bo to są rzeczy, w których źle bym się czuł. I ostatecznie stwierdziłem, że najchętniej bym grał jakąś rolę ze swoich książek. wtedy bym się czuł dobrze. Czyli nie jakąś taką zdupingową rolę typu Sana Sarah Connor oglądaliście -ogl -ogl -ogl ostatniego Terminatora, Genesis, tak? Yeah. To przecież tragedia, no, się o, o Sarę Connor. Jaka tragedia. Farka podobała waska. Ci się Sarah Connor Co? w tym filmie? Podobała Ci się Sarah Connor? Jest. Ale nie pyta mojej fizyczność, <laughs> o fizyczność, tylko to jak zagrała, tak? <laughs> no dobrze, dobrze. Więc no, Sary Connor bym nie chciał zagrać, bo bym nie wiedział, co bym reżyserowi musiał powiedzieć chłopie, puknij się w głowę, Sara Connor powinna zachowywać się inaczej, bym się chyba kłócił z reżyserem, prawda? Czyli ja to... została wychowana przez robotę, o co ci chodzi? No tak, no musielibyśmy wejść w szczegóły, w sposób reagowania, wyjaśnianie, jej miny i tak dalej, no dobrze. Ehm, to po pierwsze, tak, czyli głównie rolę, znaczy myślę, że tak jak Majszak, który niestety cierpi na depresję bym się kłócił cały czas z reżyserem jak dana rola powinna być e, odtworzona a po drugie e, odpowiadając na od twoje drugie pytanie to chyba Ridley Scott, Ridley Scott. ewentualnie Zack Snyder ale Zack Snyder e, za Sucker Punch i za e, Watchmen przede wszystkim genialny film za te dwa bo nie wszystkie mu się udały ale te dwa wyjątkowe Opa. Dziękuję. Pytania, pytania, pytania. Słychać nas tam! Hello! Słychać nas? Gdzieś nie odpowiadają. Nie odpowiadają. Boją się. Zbyt groźnie wygląda. O nie, ten się nie boi. Sto mnie. Zmniejsza chwilę saket punch. Ja akurat się przyznam, to jest jeden z moich ulubionych filmów, ale czekaj mnie, co Tobie się mi podobało. Pytanie brzmiało, co mi się podobało w Sucker Punch. Oglądaliście film Sucker Punch? Film Zaka Snydera. Tak, żeby za dużo nie zdradzać, to jest film, w którym główna bohaterka żyje w trzech rzeczywistościach. Pierwsza rzeczywistość to jest nasza rzeczywistość, bardzo ponura, w której ona zostaje zamknięta w więzieniu w zasadzie, za um, za co ona brała udział w morderstwie, tak jakby, prawda, ale sama nie była winna z tego, co pamiętam do końca. Ehm, żeby się ratować przed tą rzeczywistością, ona stwarza w wyobraźni drugą rzeczywistość, który to już nie jest więzienie, ale dom publiczny, taki lekko psychodeliczny, taki e, już z pewnym kolorem, z pewną... otworzony z pewną fantazją, ciekawą. A wtedy, kiedy w tym domu publicznym zaczyna tańczyć, to wytwarza swoje wyobraźni trzecią rzeczywistość, w której walczy o coś. I te sekwencje e, związane z walką o jakieś wartości. Tam jest taki piękny tekst, jeśli, nie, e, jeśli if you don't stand for, for something, anything will conquer you. Ta? Coś takiego. Czyli jeśli nie walczysz o coś, to cokolwiek ciebie pokona. Więc te mm, rzeczywistości, te science fiction już potężne, kiedy oni walczą z jakimś smokiem latając. E, samolotami z II wojny światowej, albo uczestniczą w jakichś zmaganiach z bardzo przekształconej, bardzo e, wynaturzonej I wojny światowej, i tak dalej, albo już futurystycznej rzeczywistości. Najbardziej mi się chyba podoba w tym filmie puenta, której zradzić tutaj nie mogę, prawda, bo bym, to by był potężny spoiler. Ale podoba mi się też to, co mi się zawsze podobało, czyli przenikanie się rzeczywistości i potęga wyobraźni, która potrafi ratować yy, życie, tak naprawdę, życie. No, nie przeczę też, że wizyjność i muzyka w tym filmie są genialne, prawda? I wizyjność i muzyka, nie wiadomo co ładniejsze. No, ale po, po pomysł, na, pomysł i puenta, rzeczywiście Rzeczywiście ten film to jest Sucker Punch. Wiecie co to znaczy Sucker Punch? To jest uderzenie z znienacka, uderzenie, to, to, to, to, to, jeśli ktoś, e, załóżmy, e, ktoś by poszedł do Juni tak od tyłu i ona by się nie spodziewała i ją zdzielił w twarz tak straszliwie, żeby się przewróciła, to to, to to byłby właśnie Sucker Punch, czyli uderzenie z boku, z tyłu, którego się nie spodziewała. I ta puenta w tym filmie, to podsumowanie, to jest właśnie taki Sucker Punch, bo zwróć uwagę, że to, ten tytuł nie jest wyjaśniony w tym filmie, aż do samego końca, i w pewnym momencie to widz dostaje ten strzał, prawda? Co? Czy będzie wpisał dalej Game Deck'a, czy coś nowego? Bo, wczoraj mówiąc, ja miałam wrażenie, jakby mi tam jeszcze ze dwóch rozdziałów brakowało. Przynajmniej. Przynajmniej. Tak, to ciesz się, że nie byłaś beta riderką obrazków, bo... W, Beta liderzy mówili tak, to dopisz jeszcze to, dopisz jeszcze to, dopisz jeszcze to, dopisz jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Na przykład e, scena e, odkrycia tych wielkich struktur, e, które nazwałem walami, tak? Albo iFlami. E, I nie było. jeden z beta liderów, Marcin, koniecznie opisz, jak one zostało odkryte. To nie może tak być, tak? To ja, ja, się, ja czuję niedosyt, prawda? Ciągle ktoś czuje jakiś niedosyt, więc e, oczywiście tutaj są zaczepy do następnych części. I jak się dobrze sprzedadzą, tak, to poprzednie i wydawnictwo Rebis powie mi, że chętnie mi wyda następną część, to ja ją pewnie napiszę, bo jest mnóstwo pomysłów i ja już mam taki pomysł, z których ty nawet się nie spodziewasz, że mogą być w następnej części. Wiele rzeczy jest niewyjaśnionych. Na przykład no, nie, pewnie część z Was nie czytała, więc też nie chcę spoilować, ale. Pewne rzeczy opisane w tej y, części wcale nie są takie oczywiste, co było przyczyną, co było skutkiem i tak dalej. Więc y, oczywiście, że chciałbym, ale każda saga ma tę wadę, że docenić ją może tylko ten, kto przeczyta całość. I dla każdego wydawnictwa saga jest potężnym ryzykiem. Dlatego rewiz wydał mi tylko tę część, a nie zdecydował się na wznowienie poprzednich części. I to jest problem, to jest problem, więc dzieci kochane, chcecie pomóc tak, tej zadze, to kupujcie poprzednie części w e-bookach, bo papierowych już pewnie nie, nie, nie znajdziecie, prawda? I jak stanę się sławny gdzieś tam dzięki czemuś, nie wiem, w moim ogródku upadnie meteoryt, tak, telewizja przyjedzie i dzięki temu będę sławny, bo pewnie nie dzięki twórczości, to prawdopodobnie wtedy e, wydawnictwa mnie poproszą o to, żebym się zgodził, żeby one mi e, wznowiły geniteka. A jeśli tak się nie stanie, nie wiem, trudno powiedzieć. No, jest to kwestia otwarta. W tej chwili piszę... Znaczy, jedna powieść jest już napisana, ona czeka na wydawcę. Wysłałem ją do wydawnictwa literackiego. Dwa miesiące temu zobaczymy, co powiedzą. To jest powieść obyczajowa, ma bardzo pretensjonalny tytuł, nie wiem, czy nie zostanie zmieniony. Tytuł jest Symfonia Życia pretensjonalna, prawda? E, ale nie jest głupia, wbrew tytułowi. E, ważna, ważna dosyć opowieść, ona ma minimalny akcent science fiction, ale bardzo minimalny, który tłumaczy jakby główny motyw tej książki. Głównym motywem jest to, że główny bohater, bo to jest, jest główny bohater, nie bohaterka, e, żyje kilkoma życiami naraz. Jest to związane oczywiście z moim życiem. Zastanawiałem się zawsze, co by było, gdybym poszedł na fizykę. Dlatego główny bohater, jeden idzie na prawo, drugi idzie na fizykę, tak? W końcu jeden zostaje aktorem i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby odpowiadał na pytanie, co by było, gdyby. Ale myślę, że bardzo wielu mężczyzn i bardzo wiele kobiet też zadaje sobie to pytanie, co by było, gdyby. Gdybym się zdecydowała na innego faceta. Gdybym się zdecydował na inną kobietę. Gdybym poszedł na inne studia. Gdybym uwierzył w siebie i stał się gwiazdą roka, tak, gdybym uwierzył w siebie i został y, właśnie naukowcem i aspirował do tego, żeby pracować w CERN. Więc myślę, że tego typu rozterki, tęsknoty dręczą niejednego człowieka i zastanawia się, jakby potoczyło się życie, gdyby w danym momencie swojego życia zdecydował się na inną ze ścieżek. Wiele tutaj osób siedzących jest przed tymi decyzjami, Wy nie wiecie, co będzie, co, co będzie potem. Jak będziecie po 40, będziecie się zastanawiali, co by było gdyby. Więc ta książka jakby jest pełną też autoterapią dla mnie, odpowiadam sobie na to pytanie. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to jest Orzeł Biały, czyli książka zupełnie niepoważna, która ma, jest oparta na totalnie niepoważnym pomyśle, czyli takim, że Polska jest ostatnim bastionem ludzkości, otoczona przez hordy orków. <grym> Nie ma już ludzi na, na ziemi, na ziemi nie ma już ludzi, są tylko orki, a Polacy są ostatnimi ludźmi na ziemi. I się chronią przed nacierającymi hordami Wschodnią, zachodnią, południową. <grym> Więc widzimy, że pomysł jest totalnie niepoważny. Natomiast y, pisanie tej powieści jest zabawne bo zaprosiłem do uczestnictwa w tej powieści czytelników. I kto chce, może się zgłaszać, że chce być orkiem, chce być człowiekiem, chce być żołnierzem, chce być cywilem. Ja się staram tam te osoby wkleić. Jeśli ktoś ma pomysł na postać, to ja wtedy też opisuję to w miarę możliwości i ta powieść jest przez to barwniejsza. Więc Orzeł Biały ma już swoje logo, ma swój symbol i tę książkę skończę pewnie w pół roku i zobaczymy, kto ją wyda. No, to myślę, że po tym spotkaniu możesz mieć parę kolejnych osób, które będą próbowały się wcisnąć jeszcze. Właśnie trochę tych postaci już jest dużo, więc... No, słuchaj, najwyżej będziesz miało duże masy ludzi do odstrzelania dużo i odstrzelania przez orków. Na orków można się zgłaszać, bo orki giną w większych ilościach niż ludzie. No, myślę, że będziemy musieli kończyć, bo mamy czas do dziesiątej. Dziękujemy, że do nas dotarłeś. Dziękuję bardzo. I co? Bardzo miło nam się rozmawiało. I co, mam, mam, teraz, tak? yy, tak. Wody, mam się tutaj, jeżeli mogłabym pożyczyć twój program. Boże, Ale dlaczego orki giną bardziej, skoro są wyższe, szersze i bardziej ekologiczne? A bo, się... są w, bo są głupsze. Czy na pewno? Tak, on no, ma prelekcję tutaj dalej. Tutaj ma prelekcję. tutaj sobie zostaje. Tak, tak. Są głupsze na początku, ponieważ one powstały z one powstały z ludzi. Oh. Mm. więc mamy człowieka, który zażył engen czyli preparat, który miał mu zagwarantować nieśmiertelność tylko w Polsce nie zażywano engenu ponieważ w Polsce ciągle parlament nie mógł się zgodzić tak? wszędzie, wszędzie zatwierdzono w Etfadorze zatwierdzono, w Uruguayu zatwierdzono w Katarze zatwierdzono, w Arabii Saudyjskiej zatwierdzono a w Polsce nie, nie, prawica kłóciła się z lewicą w centrum kłóciło się z narodowcami narodowcy kłócili się z lewakami nie mogli uzgodnić i to uratowało nasz kraj Ponieważ tylko u nas Engenu nikt nie zażył. Oprócz kleru, prezydenta, premiera, klasy politycznej i prezesów wielkich firm. Więc zostaliśmy sami. Tak? A wszędzie dookoła Engen zażyto. I ten Engen spowodował na początku odmłodnienie, rzeczywiście, a później mutację. I zielenienie skóry to jest wszystko naukowo wyjaśnione. I cofnięcie lekkie intelektualne. Na początku. Później ta inteligencja wraca do orków, także stają się coraz sprytniejsi, ale na początku są idiotami. To łatwo z nimi się walczy. Więcej nagrań na www.podcaston.eu